Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Dokładnie za godzinę i 7 minut astronauci z misji Artemis II powinni wylądować u wybrzeży Kalifornii. To najbardziej niebezpieczny etap misji, między innymi ze względu na silne przeciążenia i wysoką temperaturę. Właśnie dlatego astronauci wejdą w atmosferę na dwa razy, wyjaśnia Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Za pierwszym razem odbiją się atmosfery Ziemi,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 Lądowanie na morzu jest bezpieczniejsze z kilku powodów. Po pierwsze dlatego gwarantuje tak zwane miękkie lądowanie, a poza tym jest daleko od infrastruktury, od, od miast, od, od domów, więc takie lądowanie z dala od siedzib ludzkich jest po prostu bezpieczniejsze. Załoga misji Artemis II pobiła rekord oddalenia od Ziemi. Kapsuła Orion w pewnym momencie znajdowała się ponad 406 tysięcy kilometrów od Srebrnego Globu. NASA planuje powrót na Księżyc w 2028 roku. Od dziś do poniedziałku kierowcy zapłacą za lider benzyny bezołowiowej dziewięćdziesiątki 6 zł i 14 groszy. Litr oleju napędowego będzie kosztować 7 zł i 68 groszy.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 Nadu, no. Ceny paliw są wyliczane przez resorty energii na podstawie średniej ceny hurtowej paliw na krajowym rynku. Do niej doliczane są akcyza, opłata paliwowa, podatek VAT i marża. Legia Warszawa żegna swojego wieloletniego piłkarza i trenera. Nie żyje Jacek Magiera. Był związany z klubem z Łazienkowskiej przez 20 lat. Redaktor naczelny portalu Legia.net Marcin Szymczyk przyznał, że Jacek Magiera był prawdziwym legionistą. Legią jako piłkarz wygrał wiele, jako trener prowadził Legię z sukcesami między innymi wygrał dwa mistrzostwa Polski. Naprawdę wyjątkowa postać, która zawsze o siebie dbała. Człowiek z zasadami, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste, z mądrymi zasadami. Poza Legią Magiera był związany także z Rakowem Częstochowa i Śląskiem Wrocław. W ostatnim czasie pełnił funkcję asystenta trenera, trenera polskiej kadry Jana Urbana. Jacek Magiera zmarł w wieku 49 lat. Władze Pakistanu sygnalizują, że negocjacje pokojowe Iranu i Stanów Zjednoczonych nie będą łatwe. Dziś ma do nich dojście w Islamabadzie. Pakistańskie władze za sukces uznają sam fakt spotkania dwóch stron, które przez miesiąc prowadziły działania wojenne. Sytuację obserwuje wysłannik Polskiego Radia na Bliski Wschód.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 Yy, zgodę i po trzech miesiącach zdaje się doszło tam do jakichś incydentów. Więc yy, to jest tak, że my jednoczymy się yy, kiedy chodzi o yy, dramaty, jesteśmy bardzo emocjonalni, natomiast czas weryfikuje te postawy. No i teraz odnosząc się do tak, tak? Mhm. bardzo brutalnie weryfikuję, chciałem dodać.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 Jest zamknięta to sprawa, czy będzie się dalej w tej kwestii coś działo? Kwestia zamknięta e, nie jest, dlatego że jeżeli byśmy e, zwrócili uwagę, to tak naprawdę jesteśmy cały, cały czas w takim echu czy pokłosiu e, wydarzeń z roku 2015 i wtedy, kiedy e, również nie zostały przyjęte ślubowania. I to rozpoczęło cały, można byłoby powiedzieć, kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. I, i skoro e, minęło od tego czasu od tego wydarzenia 11 lat, no to wydarzenie z wczoraj no również będzie raczej takim wydarzeniem, które otworzyło tą polityczną puszkę Pandory, a, a nie uspokoiło i nie wystudziło tych no, emocji mimo wszystko, dlatego że tutaj gdybyśmy spojrzeli tak w świetle prawa, w świetle przepisów prawa, no to sytuacja wydaje się no, prawie jasna.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 Powtórka programu Komentarz Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry, pani Magdalena, dobry. pani redaktor. Coś mnie kusi, żeby zapytać panią o świadczenie Melanie Trump w sprawie Epstina, a to nie przez Epsteina poznałam Donalda, nie mam z nim nic wspólnego. Dlaczego to oświadczenie pojawiło się właśnie teraz? Czyżby coś było w drodze? Mam wrażenie, że wszyscy się nad tym zastanawiają, bo nie pojawiło się nic takiego, co by spro mogło sprowokować oświadczenie, zwłaszcza wczoraj. Złośliwi mówią, że prawdopodobnie ten rozum z Iranem nie idzie odpowiednio dobrze, więc Donald Trump powrócił do sprawy Epsteina. Natomiast sam amerykański prezydent powiedział, że on nic nie wiedział o oświadczeniu swojej żony. Natomiast oczywiście czy może być to sposób y, kontrolowania przekazu, że coś może się pojawić, że Melania Trump y, postanowiła wyprzedzić takie rewelacje i mm -hmm. wydać swoje oświadczenie? Znaczy, Zatem Byłabym jest... skłonna bardziej tutaj drugiej wersji, że to z Iranem nie ma wiele wspólnego, ale z tym, że jakieś wiadomości, kolejne akta, kolejne informacje w sprawie Epstein'a mogą do nas dotrzeć. Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że po tej publikacji tych trzech milionów stron było, bar, były bardzo jasne przekazy, że pozostało jeszcze bardzo dużo, kolejne miliony stron, kolejne miliony zdjęć do, do publikacji. Nie, miała w kwietniu zeznawać Pam Bondi, prokuratorka generalna, która została, no, przestała być członkinią administracji Donalda Trumpa, więc postanowiła, że się przed kongresem nie pojawi. I to też budzi duże kontrowersje, bo Pam Bondi jest chyba najbardziej kontrowersyjną postacią, jeśli chodzi o najbliższe, współpracowników, już teraz byłych Donalda Trumpa, którzy mogli coś nowego wnieść, e, wnieść do sprawy. Więc wszystko wskazuje na to, że sprawa Epstina przykryta przez ostatnie tygodnie w, e, przez wojnę z Iranem, powróci i odegra ciągle ważną rolę w, wyborach, w zbliżających się wyborach połowkowych, które odbędą się w listopadzie. Bo Pan Bondi, myślę, że termin, czas, w którym straciła swoją funkcję, też może nie być przypadkowy, ze względu na zeznania, o których Pani mówiła. Zdecydowanie tak. Pan Bondi była osobą bardzo kontrowersyjną. Duża część e, prawicowego elektoratu Donalda Trumpa prawi, prawej strony ruchu MAGA i jej bardzo nie lubiła. Głównie dlatego, że to byli wyborcy, którzy domagali się pełnej transparentności, jeśli chodzi o sprawę Epstein'a, a Pam Bondi w ich mniemaniu była taką osobą, która chciała to przykryć, chciała coś ukryć, chciała być może ochronić samego amerykańskiego prezydenta, bo mówiła na początku, że tam właściwie już nic nie ma, że nazwisko Donalda Trumpa się nie pojawia, a jak później ten dokument został opublikowane, to, to faktycznie nazwisko Donalda Trumpa się w tych dokumentach pojawiało i to wiele razy, więc po pod tym względem ona była bardzo, budziła bardzo dużą nieufność wśród, wśród prawicowych wyborców i Donald Trump no, nie chciał jej odwołać, mimo że tego domagali się właśnie członkowie ruchu MAGA, ale w końcu złożył ją w ofierze tym, tym wyborcom, którzy byli rozczarowani także interwencją w Iranie, bo pamiętajmy, że tutaj musimy zauważyć, że na prawej stronie ruchu MAGA tworzy się takie, takie pęknięcie, taka frakcja, która jest bardzo mocno nastawiona izolacjonistycznie, która domagała się pełnej transparentności, jeśli chodzi o sprawę Epsteina. I Donald Trump być może właśnie dymisjonując Pan Bondi chciał trochę ich udobruchać, chciał, żeby oni wrócili i stanęli znowu za nim, bo Donald Trump po prostu tych głosów potrzebuje przed wyborami do, do kongresu, po to, żeby republikanie nie stracili większości w obu izbach kongresu. No bo jeśli stracą większość w obu izbach, to droga do wyciągania konsekwencji nie tylko wobec Donalda Trumpa, ale to także prawda. polityków z jego otoczenia już będzie zupełnie otwarta. Bo jeśli będą mieli przewagę tylko w jednej izbie, to mogą sobie wzywać na przesłuchania, ale konsekwencji takich działań no możemy się nie doczekać. To prawda. No, pamiętajmy o tym, że samo wzywanie się, kolejne wezwania, kolejne próby e, impeachmentu, postawienia prezydenta w stan, w stan oskarżenia, do tego już wystarczy większość w izbie reprezentantów. No, to jest coś, co sprawia, że rządzenie krajem jest dużo trudniejsze, że na światło dzienne wychodzą rzeczy, które chci, myślę, że wiele, wielu polityków chciałoby ukryć. i Pod tym względem no, nie, jest to, nie jest to pozytywny scenariusz dla do, Donalda Trumpa. Kongres teraz bardzo mocno oddał mu pola. On rządzi bez kongresu, on rządzi rozporządzeniami wykonawczymi, a kiedy nie będą mieć republikanie większości w kongresie, kongres może upomnieć się o, o swoją rolę kontrolną, z której teraz sam zrezygnował i to będzie bardzo mocno nie na rękę prezydentowi, który przecież przejął pełnię władzy, ma kongres, ma stąd najwyższy, przejął media w, ten spo, w, w tym kontekście, że bardzo mocno się komunikuje wspomnieniem mediów, wyzywa dziennikarzy od fake news media yy, i bardzo ich źle traktuje, więc to wskazuje, że yy, no, te, Donald Trump może być związane na dwa ostatnie lata swojej prezydentury, a bardzo chciałby tego uniknąć. Bo demokraci zapowiadają nie tylko pytanie o Akta Epsteina, nie tylko o Wenezuelę i nie wiem, choćby Iran, ale także na przykład o prywatne biznesy bliskich, na przykład Jareda Kushnera, ale nie tylko, bliskich ludzi z otoczenia prezydenta Donalda Trumpa i mogłoby wyjść na jaw, że to wcale nie chodzi o to, żeby Ameryka była znowu wielka, tylko żeby wzbogaciło się kilka wskazanych palcem osób. Zdecydowanie tak, zauważmy, że w otoczeniu Donalda Trumpa najważniejsze pozycje mają osoby, które nie są zatwierdzone przez, yy, przez Senat, na przykład Steve Witkow czy Jared Kushner, którzy rozwiązują czy próbują rozwiązać, każdy kolejny konflikt międzynarodowy. Gaza, Iran, Ukraina, oni wszędzie tam są zaangażowani i wszędzie tam otwierane są potencjalne pole do prowadzenia interesu, do prowadzenia biznesu, zwłaszcza z Jared Kushner i przecież Steve Whitcock mają bardzo, zaangażowane, bardzo szeroko zbudowane powiązania biznesowe, na przykład w państwach Zatoki Perskiej. To pokazuje, że jest bardzo dużo do, do dowiedzenia się i demokraci będą chcieli ujawnić to, Opinii publicznej jest zwłaszcza dlatego, że Donald Trump trafił do Białego Domu jako taki rzecznik trybun ludowy, jako ten, który przeciwstawia się elitom, który miał rozliczać te zgniłe elity, no prawdopodobnie takie przesłuchania mogą pokazać, że Donald Trump sam jest częścią tych elit, które, które chciał no, przesłuchiwać i rozliczać publicznie. Więc to może bardzo zaszkodzić wizerunkowo samemu prezydentowi, ale też ruchowi politycznemu, który za nim stoi, już w kontekście wyborów prezydenckich 2028 roku. Pamiętajmy, że pierwsi kandydaci, pierwsi pretendenci do bycia dziedzicem ruchu MAGA pojawią się już na początku 2027 roku, bo tam kampania prezydencka trwa dwa lata, więc możemy spodziewać się, że to będzie początek bardzo intensywnego okresu w amerykańskiej polityce. Jest zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, to chyba waż, najważniejsza wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy bezpośrednio doświadczali konsekwencji konfliktu, ale przy okazji dowiedzieliśmy się, że na przykład Donald Trump jest gotów grozić doprowadzeniem do śmierci całej cywilizacji, że rozważa wyjście Ameryki z NATO, że jest gotów z łatwością zwalniać ludzi, gotowych się dla niego skompromitować. Jakie to przynosi konsekwencje? na tu i teraz? Mam wrażenie, że to e, wydobyło na światło dzienne wszystkie najgorsze tych osobowościowe samego amerykańskiego e, prezydenta, ale przede wszystkim to wszystko pokazuje, że on bardzo boi się. Porażki. On nie chce być prezydentem, który przegra, nie chce być prezydentem, który zostanie upokorzony kolejny raz przez Iran, tak jak był upokorzony Jimmy Carter w trakcie kryzysu zakładników, co kosztowało go koniec końców prezydenturę. Donald Trump chce być prezentowany cały czas jako ten silny gracz, który nie zawaha się przed niczym, który może na nowo być taką siłą sprawczą w stosunkach międzynarodowych, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami czy sprawem międzynarodowym, ale też to już trochę idzie tak daleko, że on jest w stanie publicznie obrażać czy wywoływać do odpowiedzialności swoich niedawnych yy, osób, które go bardzo mocno wspierały. Tak jak Carlson, Meg Megyn Kelly, bardzo znane głosy na amerykańskiej prawicy, którzy, którzy sceptycznie podchodzili do tego, co Donald Trump pisał w kontekście śmierci cywilizacji czy, yy, czy w ogóle ataku, ataku na Iran. I prezydent ich dzisiaj w nocy wywołał na True Social w bardzo negatywnym świetle. Więc to pokazuje, że... Trochę mamy takie do czynienia z takim z, z syndromem oblężonej twierdy, że amerykański prezydent chce wyjść za wszelką cenę zwycięsko a nie zawsze odpowiada to tym faktom, które dzieje, dzieją się wokół niego i nie zawsze to sprawia, że ci, którzy do tej pory mu ufali dość, we wszystkich, we wszystkich kwestiach będą mu ufać niezależnie od tego, co, co będzie robił. To trochę jest ten moment, kiedy Donald Trump zaczyna dostrzegać, że jego działania albo jego wpisy, czyli to, co mówi, ma jakieś konsekwencje, ma oddźwięk na arenie międzynarodowej, ale ma, ma też oddźwięk w takich relacjach politycznych. Bo to, że Donald Trump grozi wyjściem z NATO, czy bardzo mocno dyscyplinuje europejskich sojuszników, to jest pokłosie tego, jak on traktował europejskich sojuszników od początku swojej drugiej kadencji. Jak mówił, że chce przejąć Grenlandię, że Europejczycy powinni mu tę Grenlandię oddać, że Europejczycy nie stawili się na wyzwanie w Zatoce Ormuz, mimo że nie, nie, nie, Ormuz, mimo, że nie, nie podniósł żadnych procedur związanych z tym, że Powinni się tam, tam stawić, zwłaszcza, że to stan Zjednoczone zretagował Iran, a nie, a nie odwrotnie. Więc to wszystko pokazuje, że Donald Trump nie rozumie, że to zaufanie jest pewną walutą w stosunkach międzynarodowych, że to zaufanie polityczne też nie jest niewyczerpalne. To jest może być do niego gorzka pigułka, z którą prawdopodobnie nie będzie chciał się, nie, nie będzie chciał się pogodzić. Natomiast to bardzo mocno pokazuje, że Donald Trump boi się porażki, boi się przegrać i już patrzy na te wybory, które przed nami i widzi, że Republikanom może nie pójść tak dobrze, jakby tego chciał. Stąd m.in. na True Social opublikował kilkadziesiąt wpisów popierających poszczególnych kandydatów partii republikańskiej właśnie w tych wyborach, po to, żeby pokazać, że no, on cały czas kontroluje przekaz, że to on rozdaje karty w partii republikańskiej i nie ma amerykańskiej prawicy bez Donalda Trumpa. Ale to jest takie bardziej zapewnienie samego siebie, bo te ruchy takie pokazujące, że amerykański prezydent ma traci kontakt z takimi rzeczywistymi procesami politycznymi, już są coraz bardziej widoczne. Na wojnie Stany Stanów Zjednoczonych z Iranem najbardziej zarobiły, jak łatwo zgadnąć, Stany Zjednoczone. Dodałybyśmy pewnie do tego Rosję i sam Iran. Kto korzysta na drogiej ropie? Piszemy o tym na polskiej radio24.pl. Już państwu, już teraz Państwu polecam. Podczas gdy przeciętny kierowca z przerażeniem patrzy na rosnące przez blokadę cieśni normu ceny paliw na stacjach, producenci zarobili miliardy dolarów. Kwotowo najbardziej obłowiły się Stany Zjednoczone i Rosja. Tylko czy zwykli Amerykanie, Pani redaktor, to odczują, czy raczej łapią się za głowę na stacjach, patrząc na ceny na przykład golona ropy? Póki, cały, póki co cały czas łapią się za głowę i te ceny tak szybko nie spadną. To nie będzie bardzo dynamiczny spadek po pod tym dynamicznym wzroście. Rynki muszą się przekonać, że, że te, to porozumienie jest trwałe, że nie będzie powrotu do walk, że cieśnina Ormus będzie, będzie, od, będzie odblokowana. Więc Amerykanie jeszcze ciągle będą płacić dużo na stacjach benzynowych, ale też ich cierpliwość ma pewien, pewną granicę. Tą granicą wydaje się, że jest letnia kampania wyborcza do kongresu. To jest ten moment, kiedy już wszyscy ruszą w trasę, przebliżając Amerykę wzdłuż i w trasę, Wszyscy najważniejsi politycy, politycy z prezydentem włącznie, namawiając do głosowania na swoją partię. I jeśli wtedy te ceny benzyny nie będą na poziomie tych dwóch dolarów za galon, jakie były, jakie były przed, yy, przed wojną i jakim Donald Trump chwalił się podczas orędzia o stanie państwa, no to mogą być Amerykanie bardzo mocno niezadowoleni i to, nie, to niezadowolenie odbije się na wynikach partii republikańskiej, no bo to już nie jest ten moment, kiedy można zwalać wysokie ceny na Joe Bidena. I jak jeszcze był Donald Trump pod koniec zeszłego roku? Teraz te ceny benzyny, a zatem in, inne, e, ceny innych towarów, zależne od cen transportu, no to już jest, to już jest efekt gospodarki, czy go, działań geopolitycznych amerykańskiego prezydenta i Amerykanie już to wiedzą. Ten, ta, ta historia o tym, że to jest wina Joe Bidena, już minęła i teraz Donald Trump musi wziąć też odpowiedzialność za to, do czego do, do, do, jak, jak mm -hmm. prowadzi tę amerykańską gospodarkę i część wyborców może być z tego powodu bardzo niezadowolona. Dziękuję Pani bardzo za komentarz. Magdalena Górnicka-Partyka z nami w Polskim Radiu 24. Bardzo dziękuję. Powtórka programu Komentarz z nami profesor Kamil Zajączkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. To y, pozwolę sobie zadać panu pytanie y, za Rzeczpospolitą i pierwszą stroną y, tej gazety. Co wybiorą światu Węgrzy w najbliższą niedzielę? No to jest pytanie za bym powiedział milion dolarów, ponieważ to, co przed chwileczką pani redaktor powiedziała, to jest bardzo istotne i ważne. Ja nie jestem nie zajmuję się systemem politycznym Węgier, ale no, nie wystarczy spojrzeć na ten właśnie system wyborczy, jaki przygotował nam Wiktor Orban, żeby stwierdzić, że można mieć przewagę i to, co sondaże pokazują w zasadzie już od kilku miesięcy przewagę opozycji na Węgrzech, to nie jest to same i to nie jest, to nie oznacza zwycięstwa, więc ja bym był bardzo ostrożny z mówieniem, że opozycja już te wybory wygrała. Pewnie jest tak, że opozycja ma w pewnym stopniu, udało się opozycji w końcu przedostać się nie tylko do Budapesztu, do ludzi, do mieszkańców Budapesztu, bo ona, bo ci mieszkańcy zazwyczaj głosowali na opozycję, ale udało im się przedostać do dusz i serc mieszkańców całych Węgier. Ale niestety, niestety i tu pani redaktor dobry o tym e, wspomniała, e, niestety ten system System jest tak przygotowany przez Orbana, że nawet kilkuprocentowa przewaga opozycji w sondażach no nie oznacza, że te wybory będą wygrane. To po pierwsze. A po drugie proszę zobaczyć, Viktor Orban rządzi na Węgrzech od 2010 roku i z perspektywy europejskiej, bo tym się zajmuje proszę zobaczyć, że właśnie od 2010 roku mniej więcej od tego czasu po wielkim kryzysie finansowym 2008 2010 w Unii Europejskiej Zaczyna pękać pewna struktura, bym powiedział, w społeczeństwie europejskim. Zaczyna właśnie od 2010 roku, 2011 roku mamy powolny. Bym powiedział marsz ugrupowań nacjonalistycznych, populistycznych. To właśnie w tym czasie, kiedy Viktor Orban obejmuje władzę, formułuje się, buduje się w Niemczech alternatywa dla Niemiec, która zupełnie z innych powodów powstawała. Już dzisiaj zapomnieliśmy z jakich powodów. Podobną sytuację mamy przecież skrajne ugrupowania i od lewa, i od prawa w Grecji. W parlamencie europejskim ponad 100 miejsc od 2014 roku zaczynają mieć ugrupowania skrajne. I to jest w kontekście tego, o czym Rzeczpospolita napisała. To jest zjawisko, które właśnie zapoczątkował między innymi Wiktor Orban. Oczywiście nie on sam, ale pewne zjawisko znużenia społeczeństwa, zmęczenia społeczeństwa, braku wiary w integrację europejską, braku wiary w elity europejskie. No i zaczynamy właśnie, Wiktor Orban jest pewną też oznaką, Takiego bym powiedział podziału i bardzo mocnej polaryzacji w społeczeństwie i niektórzy mówią, że to Donald Trump zapoczątkował politykę transakcyjną, a ja bym powiedział nie Donald Trump, to Viktor Orban. I prezydent Turcji, można powiedzieć, zapoczątkowali tą politykę transakcyjną, bo Orban doszedł do perfekcji, jeśli chodzi o tą politykę transakcyjną w Unii Europejskiej. I ostatnia kwestia. Pytanie, czy Unia nie popełniła, czy elity brukselskie nie popełniły błędu. Tu są różne opinie. Gdy jadę do Brukseli, to część e, polityków, część zwłaszcza polityku, e, polityków z Europejskiej Partii Ludowej mówi... Słuchaj, no chyba popełniliśmy błąd wypychając Wiktora z Europejskiej Partii Ludowej, bo zawsze lepiej go mieć przy sobie. No to pytanie pozostawiam otwarte, czy można było coś więcej zrobić, czy nie zlekceważono tego, bym powiedział, zjawiska, bo już nie mówię o samym Orbanie, ale pewnego zjawiska, które później niestety zostało przesiąknięte też w całej Europie. Panie profesorze, to w takim razie wybór, którego dokonają Węgrzy, zdecydowanie nie mamy co do tego wątpliwości. Może zaważyć na y, relacjach wewnątrzunijnych. Pan mówi o tym, że Viktor Orban świetnie rozpycha się łokciami, czy prowadzi politykę transakcyjną. Ja bym powiedziała, że szantażuje w bardzo hmm. wielu kwestiach y, y, Unii Europejską. A jeśli dołożymy do tego ostatnie informacje i ostatnie y, ja wiem, doniesienia, czy doniesienia, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, po tym jak podsłuchiwano rozmowy i szefa MSZ-u samego Wiktora Orbana z rosyjskimi przyjaciółmi, jak donoszono informacje bardzo bieżące dla Unii Europejskiej, właściwie takie, które powinny być tajne, dotyczące negocjacji z Ukrainą, na przykład, to właściwie mamy odpowiedź na pytanie, do czego Stanom Zjednoczonym potrzebny jest Wiktor Orban, myślę też o ostatniej wizycie J.D. Vansa w Budapeszcie. No, no, tu są dwie kwestie. Po pierwsze ja sądzę, że e, e, e, e, e, jest czas, żeby e, powiedzieć i to mówię o Unii Europejskiej, o przywódcach Unii Europejskiej, powiedzieć twarde nie. Wiktorze, tak nie można. Oczywiście zgadzaliśmy się. Pani redaktor użyła słowa szantaż, no szantaż, transakcja. Unia uległa temu i to w jakimś stopniu też oznaczało słabość przywódców europejskich. Nie umieli postawić tej granicy. Ta granica była cały czas przesuwana, cały czas była odsuwana, a z drugiej strony też Europa czy Unia Europejska działała reaktywnie na pewne problemy, które znakomicie w pewnych kwestiach na przykład migracyjnych dostrzegał Wiktor Orban. Ale wydaje mi się, że ta czerwona linia została przekroczona właśnie w kontekście stosunków z Moskwą, stosunków z, powiedzmy sobie szczerze, z nieprzyjacielem, z Federacją Rosyjską. I moim zdaniem tu już jest czas, żeby powiedzieć, panie Orban, to co pan i pana otoczenie robi, to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Oczywiście no, trudno sobie wyobrazić, żeby wypchnąć Orbana z Unii Europejskiej, ale sądzę, że Unia ma na tyle mechanizmów, że można w jakimś stopniu pokazać twarde nie dla tych kontaktów Orbana i otoc jego otoczenia z federacją rosyjską. To jest Tylko jakby panie profesorze, kwestia. pozwolę sobie tu panu tak. wejść w słowo, bo mechanizmy to jedna, a gotowość do ich wykorzystania to jest no, zupełnie inna sprawa. To Właśnie no właśnie o tym mówię, że już, bo te mechanizmy są. Doskonale wszyscy, którzy zajmują się Unią Europejską, wiedzą, że takie mechanizmy są. Ale to, co pani redaktor powiedziała, tej gotowości nie było. I teraz... Bo Precedensu na przykład? Ja bym powiedział precedensu, to y, może i tak, ale też boją się bezpośredniego y, takiego starcia dyplomatycznego i zawsze się mówi, używajmy instrumentów dyplomatycznych. No ale ja zawsze mówię, jeżeli ktoś boksuje, no to ciężko z bokserem rozmawiać językiem poezji, czy językiem dyplomacji. I sądzę, że, i tu powiedzmy sobie szczerze, Unia Europejska popełniła błąd, bo ona ciągle przesuwała te granice i Wiktor Orban to wykorzystywał. I dzisiaj jest czas, żeby Unia Europejska, czy nawet symbolicznie, przedstawić stanowisko, nie, nie wszystkich, bo oczywiście Węgrzy będą przeciwni, ale wystąpić z takim stanowiskiem kilkunastu państw europejskich, które by napisały bardzo wyraźnie nie zgadzamy się z takim postępowaniem wobec e, Moskwy. Panie profesorze, po, po, po, po ujawnieniu informacji, czy wymiany e, informacji między Peterem Siarto, na przykład a Siergiem Ławrowem, niemieccy dziennikarze podnieśli larum e, i pytali, cytuję te wypowiedzi Deutsche Welle, polska edycja, dlaczego mamy finansować kraj, który stoi otworem dla um, który współpracuje z Rosją. stoi otworem o, dla, dla tego wpływu. Dlaczego my mamy to robić? Tak. Może to takie pytania trzeba zacząć e, stawiać e, tak? i, i, i nie wiem, no, wycofać tak, się z tej polityki e, nie, tolerancji. E, ta, i, zgadzam się i takie pytania, i to e, i takie pytania powinni stawiać i badacze, czyli z mojej strony, i państwo jako dziennikarze, i stawiać te pytania także, e, co co już się dzieje, stawiać pytania politykom europejskim. Bo też warto zaznaczyć, o tym mało się mówi w polskich mediach, a często mówi o tym mój przyjaciel, profesor Bogdan Górhalczyk, który poza tym, że zna się na Chinach, zna się doskonale na Węgrzech, Przecież on po, po każdej podróży mi mówi, jak rosną inwestycje niemieckie na Węgrzech, bo przecież o tym mało się mówi, ale największe inwestycje na Węgrzech to są inwestycje niemieckie. Stąd może było takie przyzwolenie elit europejskich na to, co robił Viktor Orbán. I to jest jakby jedna kwestia europejska. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to cel jest jeden. Węgry są potrzebne do budowania takiej, bym powiedział, odnowionej Unii Europejskiej, odnowionej według y, prezydenta Trumpa i administracji Trumpa, która miałaby polegać na mm, takim bardzo silnym związku połączonym z bardzo, z bardzo silnymi, bym powiedział, ideologicznymi kwestiami. Czyli to są już kwestie, bym powiedział, ideologiczno-cywilizacyjne i Donald Trump, czy wiceprezydent tego USA, tego nie ukrywają i stąd byłby to jakby istotny element w tej całej, układance e, geopolitycznej z perspektywy e, prezydenta Trumpa. Panie profesorze, to jeszcze jeden cytat. TVN24 cytuje wyniki sondażu przeprowadzonego przez Think Tank Europejska Rada Spraw Zagranicznych i wynika z niego, że 77% węgierskich wyborców popiera członkostwo swojego kraju w Unii, 3 czwarte respondentów ufa Unii, a 68% chce zmiany podejścia do relacji Węgier z Unią Europejską, ale cały czas zdecydowana większość jest za mają świadomość tak. tego, co może się wiązać z wygraną Wiktora Orbana, zwłaszcza jeśli ona się odbędzie niezgodnie z zasadami demokracji. Tak na koniec, panie profesorze. Tak, znaczy, to jest bardzo dobry sygnał, że pomimo tego, że od 16 lat w zasadzie obrzydza się Unię Europejską na Węgrzech, to społeczeństwo węgierskie jest odporne. To, ta odporność Węgier wynika z kilku rzeczy, ale jedna jest najważniejsza, że społeczeństwo węgierskie ma dostęp do świata zewnętrznego, ma dostęp do tego, co się dzieje w Rumunii, która, bym powiedział, eksplodowała, wyskoczyła, jeśli chodzi o wyniki gospodarcze. Wie, co się dzieje w Polsce, a więc społeczeństwo węgierskie widzi to, co się dzieje w dawnych państwach bloku komunistycznego i widzi, ile Węgry Mogłyby zyskać, gdyby ta polityka Wiktora Orbana była inna, i to jest nadzieja. Kończyć, Natomiast, panie no, niestety, uh -huh. system wyborczy jest taki, jaki jest, i miejmy nadzieję, że ten system wyborczy nie stanie się główną przeszkodą do zmian na Węgrzech. Profesor Kamil Zajączkowski z nami dziękuję za rozmowę. Pięknie dziękuję. Wtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Natalia Godlewska, Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry pani Natalio. Dzień dobry, witam serdecznie. Próbuję sobie pani czasem wyobrazić tę ciszę, która tam panuje. W sumie kiedyś zastanawiałam się nad tym, jak to jest być w kosmosie, ale w obecnej chwili tak naprawdę dużo bardziej interesuje mnie to, co my możemy zrobić tutaj na Ziemi, żeby ułatwić ludziom życie w kosmosie, polepszyć wszystkie misje kosmiczne i tak naprawdę spełniać marzenia innych. Mamy wyjście? Czy musimy szukać rozwiązań w kosmosie dla naszej cywilizacji, jak pani sądzi? Myślę, że w dużej mierze podbój kosmosu jest nieunikniony, trochę też ze względu na naturę człowieka, która zawsze chce sięgać tych gwiazd, chce dążyć do czegoś większego, osiągać większe cele, no i przede wszystkim podbijać nieznane. Tak było zawsze i tak też jest teraz. Jednak, czy będzie to nasze jedyne wyjście? Tutaj ciężko powiedzieć. Tak naprawdę trzeba cenić i dbać o to, co już mamy, żeby nie trzeba było do do sytuacji, w której my będziemy zmuszeni szukać czegoś gdzieś indziej, bo jednak to Ziemia jest naszym domem i to o nią trzeba dbać jak najlepiej, tak? Bardzo mądre słowa. Powiem szczerze, misja Artemis 2 dobiega końca. Dziś w nocy mają wylądować, przyziemić bezpiecznie. Cały czas trzymamy kciuki za to, żeby to się wydarzyło bezpiecznie. Jak pani zobaczyła zdjęcia zachodzącej Ziemi, co pani poczuła? Powiem szczerze, czasami się widzi i ogląda dużo takich też symulacji, tak? Bo też przed startem misji Artemis były zdjęcia, grafiki, które symulowały lot Oriona i to, w jaki sposób to wyglądało. I tak samo jest ze zdjęciami Księżyca i ziemi. Jednak jak zobaczy się już to faktycznie jako zdjęcie e, rzeczywiście zrobione przez osoby, które poleciały na tu drugą stronę Księżyca aż po 54 latach, odkąd ostatni raz człowiek do Księżyca się zbliżył, no to gdzieś ta, można powiedzieć, że łezka się wokół zakręciła, a przede wszystkim e, pojawiła się taka nadzieja, że ta eksploracja kosmosu nabiera tempa i że... Ci ludzie faktycznie już niedługo będą no, latać częściej niż co 50 lat na Księżyc. I że tak naprawdę to wszystko, te cały science fiction staje się rzeczywistością. Jasne, ale można by sądzić, że Apollo wszystkie te misje przetarły szlak i że nie trzeba będzie czekać 50 lat na to, żeby polecieć tak daleko albo trochę dalej niż im się wtedy udało. Dlaczego to tyle trwa? To są wszystko bardzo trudne pytania z tego względu, mhm. że... Sama, sama branża kosmiczna i sam sektor kosmiczny wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo nakładów finansowych i zdecydowanie nie jest to coś, co jesteśmy w stanie zrobić z dnia na dzień. Sam trening astronautu trwa bardzo długo, a jeszcze w międzyczasie trzeba wybrać odpowiednią załogę, przeszkolić, przygotować e, kapsuły, przygotować rakiety, e, więc to wszystko zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. W końcu ludzie zdecydowali się na to, żeby wrócić na ten księżyc i korzystać ze wszystkich możliwości możliwości, które właśnie ten nasz naturalny satelita oferuje i myślę, że trzeba się po prostu cieszyć z tego, że w końcu możemy znowu tak czynnie i w sumie to cały program Artemis jest dość skondensowany, no bo już Artemis 3 jest zaplanowane na 2028 rok, więc cały ten program przyspiesza, nabiera tempa i obecność ludzi na tym księżycu, taka już stała, jest coraz, coraz bliżej. No powoli się będziemy przeprowadzać, chociaż Donald Trump. Nie, nie, nie będziemy rozmawiać o polityce. Donald mhm. Trump obiecał, że za jego kadencji wylądujemy na Marsie. O, to jeszcze odległa perspektywa. Jeden y, z astronautów z misji Artemis mówił, że ta misja gdzieś w przestworza odbywa się przede wszystkim po to, żebyśmy docenili to, co mamy na Ziemi i że z perspektywy kosmosu ta Ziemia wydawała się taka majestatyczna i jeszcze bardziej ważna. Tu ja się w pełni mhm. zgadzam, bo my naprawdę jako ludzie nie doceniamy tego, co mamy i powinniśmy zacząć to doceniać. My eksplorujemy kosmos, sięgamy po więcej, dokonujemy niesamowitych odkryć, badamy to, co jest dla nas nieznane, ale my tak naprawdę naszej planety Ziemi też w pełni dobrze nie znamy. I są miejsca, które są niezbadane, nadal dla nas zaskakujące i faktycznie te słowa trzeba sobie myślę wziąć głęboko do serca, że trzeba poznawać to, co jest wokół nas, trzeba badać też to, co jest wokół nas, między innymi głębiny oceanów chociażby, które nadal są dla nas wielką niewiadomą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w międzyczasie sięgać też tych gwiazd. Zastanawiam się, co motywuje młodych ludzi do działania w Radzie Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej, skoro lot na co 50 lat, skoro dopiero drugi, człowiek w tym, e, drugi Polak w tym e, przestrzeń się wybrał, myślę o doktorze Sławoszu. A mimo to gdzieś ta wasza wyobraźnia podąża w stronę kosmosu. To są też dziecięce marzenia, o których mówił sam Sławosz Znański, Wiśniewski? Myślę, że w wielu przypadkach e, tak jest, bo... Jak się spyta y, dzieci w przedszkolu, to myślę, że bardzo duża rzesza tych dzieci powie, no ja bym chciał być w przyszłości astronautą, albo bym chciał polecieć w kosmos. I te marzenia też ludzi trzymają, tylko że z biegiem lat, jak y, osoby się edukują, to gdzieś może zmieniają tą ścieżkę i też często nie zdają sobie sprawy, że powiedzmy wybierając inny kierunek niż e, kierunki ściśle związane z branżą kosmiczną, jak inżynieria e, chociażby, czy, czy różne kierunki ścisłe, że też mają miejsce w tej branży kosmicznej, jako na przykład psycholodzy, jako prawnicy, czy no też właśnie ci wcześniej wymienieni inżynierowie. Branża kosmiczna potrzebuje praktycznie każdego i Rada Studentów właśnie zrzesza osoby zajmujące się różnymi dziedzinami, też y, sportem, medycyną, inżynierią, prawem, administracją, różnymi tematami, które są bardzo, bardzo potrzebne, żeby później... Taki lot w kosmos się odbył, bo to nie jest tylko rakieta. To są setki ludzi, którzy stoją za takim projektem i dbają o każdy aspekt. właśnie Czy to medyczny, czy to treningowy, czy też właśnie chociażby medialny, bo to też jest bardzo istotne. I Rada Studentów to, co robi, to zdecydowanie stara się pokazać ludziom, że jest dla nich miejsce w tym sektorze i podtrzymać też te dziecięce marzenia, żeby mogły one rozkwitać. I właśnie hmm. jednym z takich projektów, który niedługo się wydarzy, to jest nasza konferencja APP, na którą też serdecznie zapraszamy. Nie pierwsza i nie ostatnia, właśnie, tak, jesteśmy tak. ciekawi, co się tam wydarzy. Na konferencji APP zaproszeni są specjaliści z różnych, z różnych dziedzin, właśnie którzy zajmują się szeroko pojętym sektorem kosmicznym, i będzie można przyjść i posłuchać. To, co mają do powiedzenia. Przede wszystkim, jaka jest ich perspektywa. Bo tak jak już też wcześniej wspomniałam, to nie jest perspektywa tylko inżyniera w tym momencie. To jest też perspektywa ludzi, którzy zajmują się troszeczkę od innej strony tą branżą kosmiczną. Mhm. A jakbyśmy spróbowali to oszacować, to kilkadziesiąt branż, kilkaset? Tak naprawdę, to można powiedzieć sky's the limit, bo Właśnie. każdy projekt można rozrobić na bardzo małe elementy. Bo na przykład sam a, same aspekty medyczne, tak, no to y, człowiek jest bardzo złożonym organizmem, tak. Jak mamy lekarzy, bardzo wiele specjalizacji, no to każda część ciała tego astronauty jest ważna i musi być dobrze przygotowana, zbadana. I Jasne, bo nie tylko każdy musi istotny. przetrwać tę podróż, Dokładnie. E, lądowanie i pobyt, ale przede wszystkim człowiek. Tak. Musi się tam jakoś odnaleźć i, nie wiem, zaadaptować. To jest też bardzo trudne, bo my jesteśmy jednak przyzwyczajeni do życia na Ziemi, przyzwyczajeni do grawitacji konkretnych warunków, które tutaj panują. Więc organizm człowieka w przestrzeni kosmicznej, no jednak doświadcza pewnego szoku, tak? Yy, więc dobre przygotowanie, też trening, przygotowanie mentalne, no bo to jest też izolacja z dala od domu, na ciasnej przestrzeni, więc to wszystko wymaga naprawdę bardzo dobrego przygotowania i musi być bardzo dobrze zaplanowane i przemyślane, żeby taki lot w kosmos był po prostu bezpieczny. Mhm. Czyli tak, te zagadnienia związane z kosmosem, z kosmonautyką, lotnictwem, badaniami kosmicznymi, stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk między uczestnikami. I pani, szczerze mówiąc, nasza rozmowa nam trochę, nasza rozmowa nawet nie trochę, tylko otwiera mi oczy na to, jak... Wielu jest ludzi, którzy dla których sky is the limit, a może on nie jest limitem właśnie, on ma nie być limitem, to niebo, ono. Myślę, że to wszystko siedzi w głowie każdego człowieka, gdzie sobie postawi granicę. Bo, bo tak naprawdę możliwości są nieskończone, tylko trzeba po nie sięgać i trzeba po prostu ich szukać. I to też jest rola właśnie takich miejsc i kanałów, jak na przykład tutaj Polskie Radio, żeby mówić o tym, że są te możliwości i że wystarczy po prostu po sięgnąć. Polski sektor kosmiczny jest stosunkowo dość młodym sektorem, ale nadal bardzo, bardzo silnie się rozwijającym. I myślę, że to jest idealny moment, żeby to wykorzystać, patrząc na to, że był lot e, właśnie w kosmos, czy chociażby misja Artemis. Warto wykorzystać ten te, te, te, te po prostu rozgłos medialny do pokazania, że my jesteśmy otwarci. Sektor kosmiczny jest otwarty. Po prostu znaczy, zapraszamy. Ale jak to pięknie brzmi, młoda osoba, pani Natalia mówi, my jesteśmy otwarcie. Znaczy, czuje się pani y, częścią tej y, społeczności, nie wiem jak to nazwać, ja nie sądzę, że tylko potrzeba y, poszukiwania rozwiązań was was łączy, ale też jakaś idea, prawda? Myślę, że każdy kto w jakikolwiek sposób stara się coś zrobić dla sektora kosmicznego jest jego częścią. Dobrym przykładem jest młody chłopak, który zaprojektował maskotkę misji Artemis. I on też jest częścią tego wszystkiego, więc tak naprawdę każdy może być tą częścią i w jakikolwiek sposób się do tego przyczynić. Jest bardzo, bardzo dużo inicjatyw, które właśnie wspierają zaangażowanie w sektor kosmiczny. Chociażby na rakietach Blue Origin można wysłać swoją pocztówkę w kosmos i to też każdy może być częścią, więc myślę, że wystarczy po prostu po to sięgnąć. Zwłaszcza, że mamy teraz internet, w którym można wszystko znaleźć. Jest, Polsa ma taki ciekawy projekt, klucz do kosmosu, dla, dla maluchów. Dzieci, o przepraszam, no może dziesięciolatek już nie czuje się maluchem, ale szkoły dostają zestawy do lutowania za darmo, robią lekcje dla małych, przyszłych inżynierów, przysłają filmiki z tego, z tego działania. Tak się zaszczepia pragnienia, prawda? Tak, szczególnie, że dzieci bardzo lubią robić coś samemu i takie słuchanie też jest bardzo ważne. Słuchanie o, o tym, co się dzieje w sektorze, słuchanie opowieści o kosmosie, o astronomii też jest bardzo istotne, ale tak naprawdę te doświadczenia namacalne, to one w dużej mierze potrafią zmienić podejście i tak wzmocnić tą pasję do kosmosu. Bo wtedy się czuje, że coś się robi, coś się stworzyło samemu i można właśnie z tego wyciągnąć lekcje. Więc ja uważam, że takie programy, różnego rodzaju warsztaty, gdzie można coś samemu zrobić, są bardzo istotne. 16-17 kwietnia w Hewelianum w Gdańsku odbywa się konferencja studencka konferencja app z takim wykrzyknikiem. A ja mogę sobie przyjść i posłuchać? I każdy, kto nas słyszy? Zapraszam serdecznie. Po prostu? Nie jest to jakaś zamknięta impreza? Jest rejestracja, Aha. ale myślę, że dałoby się coś załatwić tutaj, żeby Polskie Radio też mogło Jasne. przyjść i posłuchać. Zawsze to można się też podzielić tym co będzie na miejscu, doświadczeniami uczestników, bo to też jest bardzo istotne. Zawsze jak się usłyszy od kogoś e, jego mm, opinię, albo co dało dane wydarzenie, to też zachęca ludzi, bo jednak e, nie bez powodu my czytamy opinię na temat różnych produktów czy, czy usług, żeby później wiedzieć, czy z nich skorzystać. I tak samo nagłaśnianie takich inicjatyw również może doprowadzić do tego, że później takich mhm. inicjatyw będzie więcej i zainteresowanie będzie większe. Pani Natalio, a mogę zapytać o Pani specjalizację? Ja naukowo zajmuję się misjami analogowymi. Wiedziałam, że to o coś takiego chodzi. Co to są misje analogowe? To są symulacje misji kosmicznych tutaj na Ziemi, czyli bazy, które powstają do celów takich badawczych, testowych, żeby zobaczyć, jakie procedury mogłyby być już w takiej bazie marsjańskiej bądź księżycowej. bo Pani brała udział w takiej symulacji marsjańskiej. tak. Tak, ja... Przyziemiła tam się... Pani jakoś na tym Marsie? <laughs> Udało się przeżyć już dwa tak. razy. Niedługo będzie nasza kolejna misja. Więc myślę, że to oprócz tego, że to jest świetna zabawa, to też tak naprawdę to jest też z naszej strony jakaś cegiełka, która nas może przybliżyć do Marsa. Natalia Godlewska, Rada Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Powtórka programu to promocja. Czy audycje radiowe mogą przetrwać próbę czasu? Czy głos raz usłyszany może pozostać z nami na lata? Na te i inne pytania odpowiemy po godzinie 22:00 w audycji Co jest na tej taśmie? z Kingą Sygizman z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Posłuchamy też reportażu Janusza Deblesema i Barbary Grębeckiej Pamięć Radia o człowieku, który nazywany był księciem speakerów. Zapraszam. Dorota Boniecka Górne. Autopromocja.